Dziś wiatr ma już słabnąć, ale do tej pory jego porywiste podmuchy zmusiły służby podległe MSWiA do pozostawania w pełnej gotowości. Do wieczora koniecznych było blisko 130 interwencji, a alert wydany przez służby Meteo obejmował prawie cały kraj. 13 województw. Najgorzej jest w pasie nadmorskim, dla którego wydano alerty drugiego stopnia. W porywach wiatr może tu sięgać prawie 100 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą centralnej i wschodniej Polski. SM z ostrzeżeniami od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostała też część mieszkańców Małopolski. Sytuacja stale jest monitorowana. Pożegnaliśmy jedną z kluczowych postaci polskiej polityki, dyplomacji i gospodarki ostatnich dziesięcioleci. Zmarł Andrzej Olechowski, były szef MSZ-u, były minister finansów, kandydat na prezydenta i współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Miał 78 lat.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 Prawie dobę, 20 godzin trwał atak Rosjan na ukraiński Dniepr. Miasto było prawie non-stop ostrzeliwane. Zginęło ośmiu mieszkańców, rannych jest około 50. Rakiety i drony uderzały w cywilne obiekty. Lokalne władze napisały, że Rosjanie celowo mierzyli w dzielnice mieszkaniowe. To świadomy terror i zbrodnia przeciwko ludzkości, podkreślają przedstawiciele Dniepra. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski zaapelował po atakach na Dniepr, by świat nie milczał o tym, co się tam stało. Czują się zniecierpliwieni i oszukani. Uczestnicy protestu przed kancelarią premiera domagali się, by rząd wprowadził w końcu rozwiązania umożliwiające transkrypcję małżeństw jednopłciowych legalnie zawartych w innych krajach Unii Europejskiej. Przypominali, że ponad miesiąc temu Naczelny Sąd Administracyjny nakazał dokonanie takiej transkrypcji warszawskiemu urzędowi stanu cywilnego. Jestem już dostatecznie wkurzony na to, że po raz kolejny władze objęli ludzie, którzy szli z postulatami równości z postulatami związków partnerskich i czuję się oszukany. Czuję, że są mi odbierane podstawowe prawa. Trzeba minimum dobrych chęci i minimum dobrej woli, a widać, że nawet tego teraz nie ma. Rząd zadeklarował opracowanie rozporządzenia i wytycznych, ale dokumenty do tej pory nie powstały. To są aktualności jedynki. Ten licznik wciąż bije i się nie zatrzymuje. Już ponad 77 milionów złotych na koncie internetowej akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Wspierającej Dzieci Chore na Raka. Relacja na żywo influencera łatwo ganga przyciąga ogromną publiczność i znane osobowości, które dokładają swoją cegiełkę. Także gestami. Tak jak Katarzyna Nosowska, piosenkarka, która w ramach Solidarności z chorującymi dziećmi ogoliła głowę na łyso. Dla mnie to jest zawsze, jestem tak przejęta tym, co tutaj, tutaj się wyprawia. Niesamowita, wielkie serducha, to serducha, działajmy, bo działajmy, ludzie bo... czekają w kolejce. No jedziesz, jedziesz, o Boże, ona jest gorąca ta maszynka. Tutaj jak są z jakieś wojowniczki i wojownicy, naprawdę. Łyse fryzury najbardziej niespaniowe na świecie. Piękna, wielki serducha, naprawdę. W trakcie transmisji pojawili się też m.in. Roxana Węgiel, Agata Kulesza i Robert Lewandowski, a internetowa zbiórka, no i transmisja z niej na żywo potrwa do godziny 16. Tym razem to nie rywalka, ale zdrowie stanęło na drodze Igi Świątek, która na trzeciej rundzie zakończyła udział w turnieju w Madrycie. Przystanie 1-1 w setach Polka w decydującej trzeciej odsłonie z, z meczu z Anlii przerwała spotkanie, bo nie była w stanie kontynuować walki z Amerykanką. Komentuje Wojciech Fibak. Pewnie złapała jakiś wirus, wtedy to jest taka słabość ogólna, ta słabość idzie do głowy. Człowiek się źle czuje, wszyscy to wiemy. Jedyną drogą, aby odzyskać pewność, ja to mówię z moim 50-letnim doświadczeniem tenisowym, to są wygrane mecze. Były znakomity tenisista nie obawia się jednak o najbliższe występy Polki, w tym w Rzymie, no i ten kluczowy w Paryżu. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc najchłodniejsza w tej chwili na północy. Od 3 stopni w Łebie do 7 na Pomorzu Zachodnim w Armii i Mazurach. A najcieplej na południu od 12 nawet do 15 stopni. Noc pod chmurami z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie może padać deszcz. Możliwe, że miejscami przejdzie w deszcz ze śniegiem, a na wschodzie niewykluczone burze z opadami krupy śnieżnej. Wysoko w górach spadnie śnieg. Polskie Radio To już niedziela, 116 dzień roku. Wschód słońca o 5.18, zachód o 19.50. W kalendarium kilka ciekawych dat. 232 lata temu, w 1794 roku, ukazało się pierwsze wydanie Gazety Wolnej Warszawskiej, oficjalnego organu władz Powstania Kościuszkowskiego. 76 lat temu, to był rok 1950, 1 maja ustanowiono świętem państwowym i tego samego dnia rozpoczęto budowę zakładów metalurgicznych Nowa Huta. 40 lat temu doszło do wybuchu w elektrowni atomowej w Czarnobylu. W Ukrainie była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej. A 32 lata temu, w 1994, prezydent Lech Wałęsa podpisał w czasie wizyty na Litwie traktat polsko-litewski o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy. W kalendarzu świąt nietypowych dzień drogowca i transportowca. Pozdrawiamy przy okazji tych, którzy właśnie są w trasie. Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. I Światowy Dzień Własności Intelektualnej A miłośnicy unikalnych i artystycznych zdjęć Mają Światowy Dzień Fotografii Otworkowej Imieniny obchodzą m.in. Marzena, Aureliusz, Dominik, Grzegorz, Mariusz, Piotr i Ryszard od Radiowej Jedynki Autopromocja Już 29 kwietnia wyjątkowe wydarzenie Teatr Polskiego Radia na scenie Teatru Studio w Warszawie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 Polskie Radio, program pierwszy, muzyka nocą, dobry wieczór, kłaniamy się. Audycję realizuje Tomasz Cieślak, prowadzi Kamil Wicik. Będziemy z Państwem na antenie do godziny trzeciej. Wczoraj minęło 45 lat od pierwszego koncertu zespołu Republika. Ten występ odbył się oczywiście w Toruniu w klubie Odnowa. A już za chwilę w jedynce to wydarzenie dla Państwa będzie wspominał współtwórca Republiki, gitarzysta i kompozytor Zbigniew. Krzywański. Nasze spotkanie ze Zbyszkiem zaczniemy od piosenki, która powstała kilka miesięcy później, bo w roku 1982 to będzie utwór: Kombinat Polskie Radio. Jedynka. Polskiego Radia. Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia. Naszym gościem Zbigniew Krzywański, współzałożyciel i gitarzysta zespołu Republika. Dobry wieczór Zbyszku, witam Cię serdecznie na antenie. Dobry wieczór, Kamilu, witam wszystkich serdecznie. Zbyszku, wczoraj minęło 45 lat od waszego pierwszego występu, pierwszego występu zespołu Republika, który odbył się w klubie Odnowa w Toruniu. Jakie emocje rządziły przed tym pierwszym koncertem? No dla mnie to były pewnie emocje trochę inne niż dla, dla reszty zespołu. To był dla mnie pierwszy w Toruniu koncert, pierwszy po tym jak, jak w ogóle przyjechałem tutaj na studia, i, a że w, w Republice zacząłem grać dokładnie miesiąc po, po przyjściu na studia, więc, więc to poszło w moim przypadku dość, dość szybko. Z tego koncertu w repertuarze naszym ostały się chyba tylko tak, tak na dobrą sprawę trzy piosenki, o ile dobrze pamiętam. Biała flaga, balon i y, zawroty głowy. Y, z tym, że zarówno balon, jak i zawroty głowy nagrane zostały dopiero na płytę Republika 1991, ponieważ y, no, z tymi piosenkami w repertuarze zastał nas stan wojenny i nie było takiej możliwości, żeby nawet w ogóle próbować składać to do cenzora, bo do ogłoszenia stanu wojennego mieliśmy czas tak zwanej anarchii, tak mówiono w podziemiu <laughs> później, solidarnościowym, więc ten czas anarchii powodował to, że no, cenzura praktycznie nie działała. Ten koncert był trochę taki, jakby Republika miała być trochę kontynuacją zespołu Respublika, a w rezultacie tak się nie wydarzyło i i, I bardzo dobrze, że się, że się tak nie wydarzyło, dlatego że Respublika no to, to, to oczywisty taki zespół art rockowy, próbujący być takim odniesieniem ewidentnym do lat 70. do tego co było w muzyce. No i oczywiście, oczywiście bezwzględne inspiracje, Takimi artystami jak mm. Jeff Rottal, no tego trudno było uniknąć w ocenach tego i nie, nie tylko dlatego, że, że był w zespole Fled, ale ze względu na nutek, no, które były grane i to było, to było ewidentne, więc e, ja pamiętam teksty Grzegorza z tamtego e, okresu, który napisał do tych piosenek, które graliśmy na tym koncercie. To były teksty jeszcze o takim anturażu trochę właśnie respublikowym. One były podobne do tych tekstów, które, które Grzegorz pisał do kompozycji Wieszka Rucińskiego, miały podobną po prostu poetykę i ten koncert, mimo iż jest świętowany od 2001 roku jako Dzień Białej Flagi, pierwsze obchody Dnia Białej Flagi, czyli 20. rocznica tego właśnie koncertu odbyły się w 2001 roku takim bardzo długim koncertem w klubie Proxima w Warszawie. Koncert trwał grubo ponad dwie godziny. Zagraliśmy wszystko, co było możliwe. To był zresztą jeden z nielicznych koncertów transmitowany w ówczesnym internecie. To pamiętam chyba... Codzienna gazeta muzyczna, było coś takiego, CGM. Tak. Y, chyba, chyba, chyba coś takiego. Tam było to transmitowane na żywo. To przypomnę tylko słuchaczom, e... że twórcą CGM był Walter Heustowski także twórca tak, festiwalu. Tak, tak, tak, tak. W do, z miejsca z, z tyłu głowy pojawiło mi się jego nazwisko. I ten koncert, y, ten koncert z tego 25 kwietnia 81 roku był koncertem z naszego punktu widzenia nieudanym, bo to nie, okazało się, że to nie ta droga, chociaż publiczności się podobał. Ten koncert jest świętowany jako właściwie początek istnienia zespołu Republika. Także taka rzecz, z której myśmy byli niezadowoleni, w rezultacie jest datą historyczną taką, taką niezwykle istotną, no bo nawet przez wiele, wiele lat, po, już po śmierci Grzegorza, to była data, w, w okolicach której spotykali się fani. Y, czy to w klubie od nowa. Nawet był taki, był taki była taka impreza, którą Jurek y, Talak nazwał Noc Białej Flagi, i y, zrobił to w jednym z łódzkich kin. Przyjechało mnóstwo fanów, całe kino było zapełnione. I to była taka impreza, która. Y, która polegała na prezentowaniu różnych, niepublikowanych y, filmów y, z naszej historii. Y, w większości były to filmy nakręcone przez Jurka. To była niezwykle ciekawa impreza, ponieważ, przyznam ci się szczerze, że sam niewiele z, z tego materiału wcześniej widziałem. A później od 2003 roku były spotkania fanów w klubie Odnowa, ale nie w tym klubie Odnowa, w którym był pierwszy koncert, bo ten pierwszy koncert był jeszcze w dworze Artusa na rynku staromiejskim w Toruniu, bo to była pierwotna siedziba klubu Odnowa. Później klub mm -hmm. się przeniósł na, na, na osiedle akademickie na Bielany. No i tam to dzisiaj klub Odnowa jest. I właśnie w klubie Odnowa tym na Bielanach już y, y, od 2003 roku odbywały się zjazdy fanów pod nazwą Dzień Białej Flagi i przez kilka ładnych lat organizował to Jurek, tolak, aż w końcu, aż w końcu yy, przejęli to fani, przejął to fanklub. Impreza umarła śmiercią naturalną w, yy, z powodu pandemii, no bo tak to akurat, tak to akurat yy, się złożyło, że, że w, w 2020 roku już się ten zlot fanów nie odbył z powodów oczywistych, pandemicznych. No już to nie wróciło, ale Ania Sztuczka w swojej instytucji kulturalnej pod nazwą Kombinat tutaj w Toruniu zawsze stara się yy, zrobić yy, no, takie republikańskie partie, związane właśnie z, z rocznictwem tego pierwszego koncertu. Zbyszku, to ja tylko, się nagadałem. To tylko dla porządku powiem, że Ania Sztuczka to jest jedna z najwierniejszych fanek Republiki. Kombinat I kultury... Jest książek. O, tak o, jest. O to jest taka książka, gdzie fani się wypowiadają o was. Ania Sztuczka... No fani, przyjaciele, ludzie, którzy z nami pracowali, no taki taki konglomerat wielu, wielu, wielu różnych ludzi. Ania Sztuczka założyła Kombinat Kultury. Nazwa, jak się państwo domyślają, jest nieprzypadkowa, bo nawiązuje do piosenki Kombinat Republiki. I jeszcze Jurka Tolaka wspomniałeś, to przecież wasz wieloletni menedżer i przyjaciel. Zbyszku, przerwa na muzykę na antenie jedynki białej. Cała flaga, a za chwilę wrócimy do rozmowy. Polskie Radio, program pierwszy, biała flaga zespołu Republika na naszej antenie. Z nami Zbigniew Krzywański, filar i gitarzysta Republiki. Zbyszek na naszej antenie wspomina to, co wydarzyło się 45 lat temu w toruńskim klubie Odnowa. A 25 kwietnia 1981 roku po raz pierwszy Republika wystąpiła publicznie. Zbyszku wspomniałeś, że ten występ był waszym zdaniem, zdaniem muzyków nieudany. Dlaczego? Po tym wszystkim siedzieliśmy, pamiętam u mnie w akademiku, w takim małym klubiku yy, rozmawialiśmy na temat tego koncertu. I każdy miał niedosyt związany z tym, czy to jest właściwa droga, czy to jest, nie jest czasem jakaś droga donikąd. To były nawet przyzwoite kompozycje, ale bardzo rozbudowane, ale nie w sensie takim, jakie byłyby charakterystyczne dla, dla yy, szeroko rozumianego Roka Progresywnego. Ale były tak porozbudowywane, pod, było mnóstwo solówek, było mnóstwo takiego, takiego yy, działania różnymi kolorami. I tak na dobrą sprawę, tak na dobrą sprawę nie wiadomo było, w jakim kierunku to rzeczywiście ma pójść. De decyzja, decyzja o radykalnym odcięciu się od tego, co było na tym koncercie zapadła, nie wiem, trzy dni później, jak się spotkaliśmy na próbie. Zresztą graliśmy ten koncert w piątkę. Był jeszcze z nami tak. pianista Adam Szałach, który krótko potem powiedział nam, że dalej z nami grał nie będzie, ponieważ dostał angaż jako waltornista do w Bydgoskiej Orkiestrze Symfonicznej i, no i to, była, to, to była jego kariera jako, jako muzyka. Taką karierę postanowił kontynuować. Zostaliśmy w czwórkę, usiedliśmy, te instrumenty stały jakoś tak przed nas, Grzegorz siedział za pianinem. To było takie miejsce, które dzisiaj tam w piwnicach, w piwnicach dworu Artusa, w tym miejscu jest teraz taka mała sala kinowa myśmy mieli tam właśnie wtedy próby i zastanawialiśmy się, co z tym fantem zrobić. Wiadomo było tylko, że nie tak jak na tym koncercie. Antytezą do tego, co się wydarzyło na koncercie była, była decyzja o takim, w rezultacie jak się okazało, ascetycznym stosunku do, do, do tego, co mieliśmy robić. Pamiętam, że, że yy Grzegorz powiedział mówi, mówi, chłopak, ja nie wiem, czy to się uda w ogóle, czy to, czy to, czy to w ogóle ma sens, ale, ale yy, musimy to jakoś nie wiem, wszystko zredukować, od, otworzyć się na, na, na to, co się dzieje nowego w muzyce na świecie. Chociaż tego typu teksty już się wcześniej pojawiały, że muszy, musimy się otwierać na, tym, na to, co się dzieje, co, to, co się dzieje na świecie. I przynajmniej na, na sam początek wiadomym było to, że Grzegorz będzie grał na, na I Jedną z pierwszych decyzji było, było coś takiego, że przez najbliższe kilka piosenek w ogóle nie gramy żadnych solówek, ani na flecie, ani na gitarze, ponieważ musimy wrócić do jakiegoś takiego pierwotnego gdzieś tam takiego odniesienia się do sztuki, czyli, czyli tym, co dla muzyki szeroko rozumianej rockowej jest najważniejsze, czyli do, do przekazu. Cała reszta ma być, ma być służebna. Nie wiadomo było, czy to się uda. I najśmieszniejsze jest to, że najszybciej złapał to Sławek. Czyli Sławek Ciesielski, e, ten, perkusista. Sławek Ciesielski, tak. Ponieważ zaczął przynosić jeszcze tego samego tygodnia, jeszcze tego samego tygodnia, może tydzień później, zaczął przynosić swoje piosenki. Nowe, już po nowemu robione. I to była Noc Wampira, to był Układ Sił, to, był, to, był, to była taka piosenka Zielone Usta, Witamina X. To były te piosenki, które przyniósł Sławek i one idealnie nadawały się do, do przetestowania tego, co sobie założyliśmy po tej pierwszej, w tym pierwszym naszym spotkaniu, po tym koncercie, który uznaliśmy za nieudany. Grzegorz zaczął przynosić piosenki dopiero po Sławku. Przez pierwszy okres istnienia Republiki to tak gdzieś mniej więcej połowa, połowa repertuaru to były kompozycje Sławka, jedna moja. No i druga połowa to, to były już piosenki przyniesione przez Grzegorza. Myśmy następny koncert zagrali miesiąc później. Już mieliśmy z dziesięć nowych piosenek. To poszło bardzo szybko wszystko, ponieważ ten pomysł przetestowany, zresztą tak jak mówię, na tych kompozycjach Sławka bardzo szybko stał się pomysłem realnym i atrakcyjnym. Dla nas wykonawczo też był, też był atrakcyjny, a poza tym Trochę też, trochę też byliśmy, byliśmy zmuszeni w ten sposób, poniekąd, zmuszeni w ten sposób y, pracować, wydawać z siebie takie, a nie inne dźwięki, poprzez to, że tak, nie mieliśmy dobrych instrumentów, mieliśmy to, co mieliśmy, By, było, y, było z, z klawiszy to było pianino, y, bębny klubowe, y, gitara Jolana Star, Paweł na samodziałowej gitarze basowej, Którą, którą, którą sam zresztą ze swoim kolegą zbudował. Okoliczności też nas zmuszały do tego, aby tworzyć sztukę, mając do dyspozycji tylko te narzędzia, które mieliśmy. I raptem się okazało, że nawet niekiedy taki prymitywizm, jeżeli chodzi o, o, o dostępny warsztat spowodował to, że trzeba było inaczej kombinować. I i może z tego wyniknęły te nuty, które pojawiły się na, i na pierwszym singlu i później na Płycie Nowe Sytuacje i w nagraniach w pierwszych nagraniach radiowych, czyli to wszystko, co nagraliśmy w 1982 roku, to był efekt właśnie tego, co się pojawiło po owym koncercie, który dzisiaj już jest legendarny. Zbyszku, znowu przerwa, niech to będzie balon zespołu Republika. Zbigniew Krzywański gościem radiowej jedynki. Wspominamy pierwszy koncert Republiki, który odbył się 25 kwietnia 1981 roku. Wczoraj minęła 45. rocznica tego wydarzenia. A potem w nocy każdy z nich nocie na balonie śni, bo tylko właśnie każdy chce. Lan çiçki çeşfı, lan çiçki çeşfı, Radiowa jedynka, zespół Republika, piosenka balon, a z nami współtwórca Republiki, gitarzysta, kompozytor Zbigniew Krzywański. Zbyszku, ten koncert to też jest jeszcze wydarzenie sprzed waszego określenia się w związku z sztafarzem biało-czarnym, prawda? Tego jeszcze nie było wtedy. Nie, tego jeszcze nie było. Myśmy szukali jakiegoś takiego wyraźnego pomysłu na strajf koncertowy. Myśmy wtedy użyli przed tym koncertem tego negatywu klepsydry, bo taki był, taki był plakat z zespołu yy, Respublika. On był czarno-biały, a właściwie... Tak, no czarno-biały, prze, przeważała tam czerń. Paweł Kuczyński namówił wszystkich do tego, aby, aby po prostu yy, zakładając nowy zespół, spolszczyć nazwę yy, Respublika, argumentując to, że... że yy, będzie to jakiś tam, y, jakiś tam sygnał, że jest to przynajmniej w jakiejś tam części kontynuacja personalna, że to są ci sami ludzie, a zespół Respublika jednak wystąpił gdzieś tam na pop session, y, y, zagrał parę koncertów w Polsce, gdzieś tam w środowisku przynajmniej studenckim, był jako tako znany. To szkoda byłoby, szkoda byłoby to zaprzepaścić, stąd pojawiła się ta nazwa Republika. Ja pamiętam jak Grzegorz kombinował, była, mieliśmy, mieliśmy taką piosenkę, Grzegorz przyniósł taki, yy, taką yy, piosenkę pod tytułem Sztuczny Rower. Muszę gdzieś znaleźć, ten, znaleźć ten, ten tekst, może gdzieś go od, odnajdę, bo to był taki tekst, nie wiem, rodem, rodem z Franka Zappy, kompletny, kompletny, kompletnie odjechany. I Grzegorz y, chciał nawet takiej nazwy dla zespołu, sztuczny rower właśnie. Ale Paweł najstarszy, najbardziej pragmatyczny z nas wszystkich stwierdził, że, że to zaproponował właśnie nam tę, tę nazwę. I wtedy się pojawiło również to, że no leżały w klubie leżały na, na, na stosie y, niewykorzystane plakaty zespołu Respublika. I to był akurat mój pomysł, żeby skreślić czerwoną kreską y, y, y, literkę S, a C zamienić na K i podkreślając to takimi dwiema kreskami też na, na, na czerwono, że to jest błąd ortograficzny. Z tego, z tego <grym> tak przerobiliśmy nazwę Respublika na Republika. I te, z tych plakatów korzystaliśmy... Y, jeszcze w sierpniu tego y, 81 roku, jak już graliśmy, y, graliśmy gdzieś tam po Polsce koncerty, a szukaliśmy jakiegoś sposobu na to, żeby strajf koncertowy, informacja o koncercie była widoczna z daleka, żeby ludzi do tego y, jakoś tam zachęcić przez, y, przez to, żeby, żeby ten strajf jakoś tam walił po oczach. Któregoś razu byliśmy u mojego kumpla w mieszkaniu, we dwójkę z Grzegorzem i on miał taką płytę No Wave, taka składanka singli nowowalowych i tam była i na, na, tych, na tej okładce były okładki dziewięciu singli, między innymi okładka singla Joe Jacksona, gdzie tekstura postaci Joe Jacksona była wklejona w tło takie czarno-jasno-szarych pasów, coś w tym stylu, tak to więcej wyglądało. No i e, tak doszliśmy do wniosku, że to może jest dobry pomysł, takie czarno-białe takie czarno, takie, takie czarno pasy. Grzegorz poinformował o tym e, Pawła i Paweł zrobił coś w rodzaju takiego wzoru, takiego sztrajfu koncertowego, no, który później już zawodowo opracował Andrzej Ludwik, jak nawiązaliśmy e, współpracę, no i stąd te czarno-białe pasy, a, a że te czarno-białe pasy pasowały idealnie, m, jak się okazało Grzegorzowi, do kontynuowania tego jego pomysłu literackiego e, na Republikę, no to okazało się, że trochę, trochę przypadkowo, trochę psim swendem pojawił się element, który do dzisiaj identyfikuje Republikę. Jak żaden inny zespół w Polsce, no mamy taki prosty element, który nas, który nas identyfikuje. To jest kwestia jakiegoś tam przypadku, no efekt motyla. Zbyszku, znowu przerwa Zawroty głowy się pojawią, czyli piosenka, którą zagraliście 45 lat temu na tym pierwszym występie. Zbigniew Krzywański, gościem radiowej jedynki. Słuchają państwo radiowej jedynki. Zawroty głowy zespołu Republika. Wczoraj minęło 45 lat od pierwszego, no legendarnego, proszę państwa, już występu Republiki. Zespół y, pojawił się 25 kwietnia 1981 roku w toruńskim klubie Odnowa, który wtedy mieścił się w dworze Artusa na Starym Mieście. Zbigniew Krzywański, y, naszym gościem, jeszcze przez kilka minut. Ja przypomnę, Zbyszku, o tym wspominałeś, że że Republika wtedy wystąpiła w składzie pięcioosobowym obok ciebie i Grzegorza Ciechowskiego i oczywiście Pawła Kuczyńskiego i Sławomira Ciesielskiego, także Adam Szałach, który zagrał na klawiszach, ale potem z zespołu zrezygnował. Ciekawym, czy nie żałował tej decyzji, biorąc pod uwagę to, jak się historia wasza potoczyła. Ale jeszcze muszę cię o jedną rzecz zapytać, bo wspominałeś o tym dziś na antenie, że to jeszcze wszystko, co jasne, przed stanem wojennym się odbyło. Trwał karnawał Solidarności wtedy w Polsce. Czy czuło się ten czas rewolucyjny przy okazji tego waszego występu i w ogóle w, w Toruniu? Znaczy, generalnie się czuło, tak jak, tak jak już powiedziałem, to, to zostało nazwane czasem anarchii tak w, przynajmniej w niezależnym związku studentów yy, na, na uczelni, tak mówiliśmy, że mamy właśnie czas, czas anarchii. W sensie oczywiście pozytywnym znaczenia, yy, znaczenia tego słowa, no ale z, yy, znak, yy, znak A w kółku, no to był przecież znak pankowców, a tak. to środowisko i ta idea yy, to było coś, co, co przeważało w tym całym środowisku, które, który kręcił się czy w klubie od nowa, czy wokół klubu, to było takie miejsce, gdzie w, zresztą w, w Klubie Odnowa w 81 roku odbył się pierwszy, przepraszam, w 80 roku już był pierwszy, pierwszy y, festiwal nowofalowych zespołów rockowych. No to więc by, były to przede wszystkim zespoły oczywiście pankowe. I pamiętam jak Grzegorz jeszcze wtedy wychodził na scenę jako konferencjer i zapowiadał te zespoły, mając jeszcze długie blond włosy. E, rok później, w 81 roku, My zagraliśmy na tym festiwalu. No i cóż, no i wtedy zostaliśmy tak na dobrą sprawę mocno zauważeni w Polsce. No i tak to się wtedy, tak na dobrą sprawę od tej jesieni się mocno zaczęła ta nasza kariera, przerwana brutalnie 13 grudnia. No ale jak yy, yy, chociażby, chociażby świadczy o tym to, że dzisiaj rozmawiamy, daliśmy radę. Tak, daliście radę i bardzo szybko Republika stała się jedną z najważniejszych wtedy formacji. No i dzisiaj to, jak wiadomo, zespół, którego piosenek słuchamy, uwielbiamy i spoglądamy na was z ogromnym e, sentymentem i szacunkiem. Ale ta historia właśnie trwa cały czas, mimo że Republiki już od wielu lat też nie ma, bo... Rok 2026 to wiadomo, że także rok 25 rocznicy odejścia Grzegorza Ciechowskiego. Do tego w jedynce będziemy wracać, na pewno w najbliższych tygodniach i miesiącach. Ale ja, Zbyszku, jeszcze na koniec naszego spotkania dziś na antenie zapytam cię o to, co się wydarzy w tym roku, bo będziecie z Leszkiem Bionikiem i Sławkiem Ciesielskim występowali jako Republika przy okazji takiego wydarzenia, które też jest wspomnieniem, filmu My Blood, Your Blood, obrazu nakręconego przez dziennikarzy BBC, filmowców BBC, którzy pokazali, jak w połowie lat 80 wyglądała polska scena alternatywna. To jeszcze dwa zdania o tym, gdzie was będzie można zobaczyć, no i w jakim anturażu. Oczywiście, oczywiście my jesteśmy, jakby to powiedzieć, zawsze gotowi, aby wyjść na scenę jako Republika, bo ten zespół nigdy nie został rozwiązane. Natomiast występujemy niezwykle rzadko i to tylko przy jakichś tam szczególnych okazjach i w sposób bardzo, bardzo z, z reguły bardzo specyficzny. Natomiast w ubiegłym roku, w listopadzie Michał Wiraszko, szef Jarocińskiego Festiwalu, powiedział mi o tym, że, że szykuje takowy koncert, czyli koncert poświęcony 40 rocznicy premiery filmu. To był film niezwykle istotny. No. Ludzie z wolnego świata przyjechali do, za żelazną kurtynę i kręcili, yy, kręcili film o czymś, yy, co było dla nich pewnie jakimś, jakimś nieprawdopodobnym, nieprawdopodobną sytuacją, że w ogóle tutaj w Polsce może coś istnieć, na namiastka tego, co istnieje w wolnym świecie. Tak to, tak, to, tak do tego przecież Zachód po, pochodził. Tak czy inaczej, ten koncert, ten koncert będzie się składał z piosenek, które są wykorzystane w tym filmie, no, a że tytułową piosenką tego filmu jest Moja krew, więc Michał zapytał, czy byłaby szansa zobaczyć na tym koncercie Republikę. Dla, dla mnie zawsze jest to duże wyzwanie, bo Trzeba znaleźć zawsze, jak Republika występuje, no bo nie ma co, Grzegorza nie ma z nami od, od lat i nie ma co udawać, że, że jest po prostu, więc a że dawno, dawno temu, zaraz po jego śmierci postanowiliśmy, że nie będzie żadnych castingów na nowego wokalistę czy autora tekstów, że ten zespół już nigdy nie nagra żadnej nowej piosenki, żadnej nowej piosenki nie stworzy. To oczywiście też się nie zdarzy w Jarocinie, czy na kolejnych y, koncertach y, jeszcze dwóch y, męskiego grania. Trudno nazwać to też koncertem. To będzie występ Republiki w ramach koncertu 40-lecia premiery tego ważnego dla, dla polskiej muzyki y, filmu. I cóż, no, w, w Jarocinie zagramy trochę więcej niż samą, samą moją krew, ale nie mogę powiedzieć, jak mhm. to będzie wyglądało, bo no, to było kilka miesięcy burzy mózgów i y, znalezienia takiego sposobu, aby wyjść na scenę i być przede wszystkim prawdziwym, bo, bo to o to chodzi. Mhm. O to chodzi ludzi w sztuce. Także na pewno będzie zagrana moja krew i też publiczność może będzie mogła się czuć zaskoczona tym, co zobaczy. Może nie tyle zaskoczona, co będzie to na pewno przeżycie ekscytujące. To, co, to, co publiczność zobaczy na scenie. No a oprócz tego okrasimy tę moją krew dwoma utworami, które które być może będą w pewnym sensie również zaskoczeniem dla, dla yy, publiczności. Pozwól zatem, yy... że o tym będziemy mówić w przyszłości. Mam nadzieję niedalekiej, w Jedynce. Tak. Musimy kończyć, Zbyszku. Yy, Zbigniew Krzywański był z nami, filar i gitarzysta, kompozytor zespołu Republika. Wszystkiego dobrego Ci życzę. No i do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Jedynki. Państwo słuchają programu pierwszego Polskiego Radia.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 Pierwszy Polskiego Radia. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Barytonem i tenorem zapraszamy Państwa na dwa głosy.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 To jest radio.